Moi kochani, witam Was wszystkich i pozdrawiam ze zwoju stanowskich Gór. Nie wiem, ile będziemy mieli czasu, ale chciałbym się z Wami podzielić tym, co Pan położył mi na serce. I przede wszystkim na samym początku wszyscy bracia, siostry z Gór Was pozdrawiają, aczkolwiek tylko chyba w moim obowiązku jest to, aby wyjaśnić, bo gdzie zajeżdżamy i mówimy, że jesteśmy z Gór, to wszyscy myślą, że jesteśmy z gór gdzieś tam, prawda, Tarnowskie, jakieś góry. To jest... Także my jesteśmy z miasta śląskiego. Mieszkamy prawie, że w centrum Śląska, Tarnowskie Góry, dlatego, że to są Tarnowskie Chory, czyli Tarnowskie Kopalnie. Nie mówi się, nie mówi się kopalnik, tylko mówi się górnik, czyli staro, starosłowiański wyraz, hornik, czyli kopal, kopalnia, są u nas kopalnie srebra. Także jeśli ktoś będzie przejeżdżał przez Śląsk, to są takie obrzeża Czarnego Śląska. Zapraszamy, jest kopalnia srebra do zwiedzania pod ziemią. I to tyle na wstępie. Tutaj z bratem przyjechaliśmy jak co roku troszeczkę wypocząć nad morze już po tym całym zgiełku i brat Paweł mnie poprosił, ale również i chciałbym podzielić się z tym, co przeżywam prawie, że od 30 lat. Pokrótce, tak jak Słowo Boże mnie przekonuje, chciałbym takie małe, małe świadectwo złożyć swojego życia, abyście wiedzieli coś troszeczkę o mnie. Jestem z wykształcenia weterynarzem i kiedy miałem 29 lat już byłem alkoholikiem. Pracowałem na dużej lecznicy wiejskiej, gdzie już prawie od 16 roku życia wpadłem w takie towarzystwo, gdzie troszeczkę nadużywano alkoholu i wiecie, kiedy już zacząłem pracować, to po prostu ten alkohol mnie zdominował. A że byłem troszeczkę taki pracowity, to te wszystkie rzeczy, które, których dzisiaj ludzie pragną, dom, wszystko wybudowałem jeszcze przed nawróceniem. Zarabiałem bardzo dobrze, więc nie było problemu, ale zdawałem sobie z tego sprawę, że alkohol mnie zdominował. Mając 29 lat, tu jest moja żona ze mną, kiedy myśmy się pobierali, to powiedziałem jej prawdę, że piję, lubię pić i będę pił. No i moja żona wyszła za mąż, za mnie, także na pewno się modliła. Ja też, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, wiecie, że alkohol mnie zdominował pewnej niedzieli, żeby to skrótowo powiedzieć, Uklęknąłem i zacząłem się modlić. Mówię, Boże, powiedz mi, gdzie jest prawda? Czy ja prawdziwie wierzę, byłem katolikiem? I druga rzecz, którą Bogu zadałem pytanie, gdzie jest prawda? To było pierwsze pytanie, a drugie, czy prawdziwie wierzę? Oczywiście zmotywowało mnie do tego Słowo Boże, które było na naszej półce i Zresztą to nie w tradycji ludzi czytać Słowo Boże, ale właśnie tej niedzieli, kiedy nie poszedłem do kościoła, sięgnąłem na półkę i przeczytałem Słowo Boże, fragment z Objawienia Jana, gdzie mniej więcej jest tak, że pijacy zbawienia nie dostąpią. I wiecie, na drugi dzień pojechałem do pracy i kiedy miałem ostatnie zgłoszenie, głośno pomyślałem. Wtedy paliłem cztery paczki papierosów na dzień, piłem 13 kaw, Oczywiście cały czas się jeździło, bo to był 87. rok tamtej epoki komunistycznej. Oczywiście cały czas piłem i za kółkiem, kiedy prowadziłem, to były inne czasy. Tak jak mówiłem, tych samochodów było mniej. I kiedy gospodyni zrobiła mi kawę, to tak nie wiedząc nawet głośno pomyślałem i powiedziałem, Boże, czy ja prawdziwie wierzę? I zorientowałem się, kiedy ta gospodyni powiedziała, co tam panie, doktorze, pan mówi?” Ja się tak ocknąłem w sobie i mówię, a nic, nic, nic, tak się troszeczkę zmieszałem, mówię, bo widzę, że pan mówi coś o Bogu, o zbawieniu. Tu jest taki człowiek, który robi mi w nowej chlewni instalację elektryczną i on też jest innego wyznania, więc mógłby coś panu na ten temat powiedzieć, a jest taka akurat, mówi, pora kawy. Ja mówię, no dobra, na pewno świadek, bo na wsi żeśmy ich dużo spotykali, dwie osoby na czarno ubrane, czarna teczka, Także zawsze tam lubiłem troszeczkę z nimi podyskutować, oczywiście w takiej opozycji jakby. I kiedy on przed to zauważyłem, że ten człowiek troszeczkę, wiecie, jest taki inny, spokojny. Tak popatrzyłem mu w oczy, bo tak zawsze lubię ludziom patrzeć w oczy, oczy to zwierciadło duszy. I coś mnie zastanowiło. I pierwsze pytanie, które mu zadałem, kim jest? On mi powiedział, że jest ze zboru zielonoświątkowego. Wtedy jeszcze nie było kościoła zielonoświątkowego. Był ewangeliczny, zjednoczony kościół ewangeliczny. Pierwszy raz w życiu coś takiego słyszałem i oczywiście na weterynarii nawet byliśmy uczeni wywiadu, więc ja z natury gaduła. Mówię mu, no i tak, i ta wasza sekta to jest ta, która będzie zbawiona, reszta to pójdzie do piekła. I wy macie oczywiście prawdę. I on tak na mnie spojrzał i mówi, nie, prawda jest we słowie Bożym. I wiecie, coś mnie dotknęło, dzisiaj wiem, po 30 latach, że to był Duch Święty i zadałem mu to drugie pytanie, które w niedzielę poprzedniego dnia zadałem Bogu i powiedziałem mu, skąd Pan wie, że Pan prawdziwie wierzy. I on na mnie spojrzał i mówi, jeśli Pan będzie prawdziwie wierzył, to Pan nie będzie palił, Pan nie będzie pił, co mnie mocno zastanowiło, bo przecież tego człowieka pierwszy raz w życiu widziałem na oczy i będzie Pan innym człowiekiem, bo Słowo Boże ma moc zmienić nas. I wiecie, zastanowiłem się nad tym mocno. Nie miałem problemu z wiarą w Boga, tak jak zresztą mi demony też nie mają problemu, wierzą. Przyszedłem do domu i chciałem swoje życie zmienić. Od tamtego dnia coś się we mnie złamało. Otworzyłem Słowo Boże i zacząłem je czytać. I kiedy je zacząłem czytać, zacząłem pojmować, co to jest na nowo się narodzić. Zacząłem pojmować, że trzeba się upamiętać, że trzeba przyjść przed krzyż Jezusa i radykalnie zmienić swoje życie, bo krzyż Boży jest radykalny. Po miesiącu rozważania Słowa Bożego, bo wierzę, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, nie tak podnieść rękę i przyjmij Jezusa, to Ewangelia bardzo zwodnicza. I kiedy dorosłem przez działanie Ducha Świętego do tego, aby się na nowo narodzić, Pojechałem do Zboru, do Katowic i tam oddałem życie Jezusowi. Tam Duch Święty przemienił moje serce i od tamtej pory w cudowny sposób Bóg dał mi znać, że jest we mnie, zabierając mi te dwa straszne nałogi, jak alkohol i papierosy, które ruinowały moje życie. I wiecie, do dziś, do dziś chociaż mam wolną wolę, nie chcę tych dwóch nałogów nawet znać ani widzieć na oczy. Bóg dał mi wolność. Na świadectwo mojego nawrócenia po niecałym miesiącu nawróciła się moja żona, żeby to skrótowo powiedzieć. Mamy czwórkę dzieci, już wszystkie są dorosłe. Tutaj jedna synowa jest ze mną, mój przyjaciel ze zboru z Tarnowskich Gór. Myśmy z żoną w Tarnowskich Górach byli jedni z pierwszych, którzy się nawrócili w 1987 roku. Było nas dosłownie trzech, kiedy modliliśmy się o to, aby Bóg dodał nam 100%, czyli sześciu. No Dzisiaj tam funkcjonuje zbór. Dzięki łasce Bożej i po trzech latach bardzo ciężko zachorowałem, ponieważ wcześniej moja wątroba bardzo mocno się zniszczyła przez alkohol i wcześniej, kiedy byłem młody, miałem żółtaczkę zakaźną typu C. Przy badaniach okresowych z zastaliśmy zostaliśmy za, zarażeni żółtaczką typu B szczepienną i po miesiącu przebywania w szpitalu komisja lekarska orzekła, że, że ja umieram, że nic mi już nie pomoże. Odstawiono wszystkie lekarstwa i ordynator powiedział, że do tygodnia mam przejść do izolatki. W tej izolatce to było dogorywanie, gdzie tak jak miesiąc leżałem tam, ponad miesiąc, to nikt tam z tej izolatki nie wychodził żywy, tylko wszyscy przychodzili już do kostnicy. I wiecie, kiedy zobaczyłem moją czwórkę małych dzieci, to była ta, ta zakaźna, sala była na drugim piętrze tego szpitala, nie mogliśmy się oczywiście z nikim spotykać, to powiedziałem mojej żonie, aby się ta mała grupka ludzi w tarnowskiej Górach modliła. I kiedy sala, na której leżałem, bo to była sala ciężkich przypadków, zawsze tak jak tutaj były drzwi, otwierały się drzwi, wchodził pan z koloratką i mówi kto? Nam sze. Oczywiście leżały tam różne charaktery ludzi, jedni ateiści, drudzy niepraktykujący, i kiedy te przypadki zaczęły coraz to być więcej nierokujące dobrze, zostałem tam sam. Kiedy otwarły się pewnego dnia drzwi i kiedy ogłoszono mi już wyrok śmierci, zostałem sam. Na nocnym stoliku była Biblia i uklęknąłem wtedy. Powiedziałem żonie, żeby się modlili i powiedziałem Boże, jeśli pozostawisz mnie przy życiu, nic nie mam. Ale mam jedną prośbę, Bym jeszcze chciał zobaczyć moje dzieci, które wyjdą za osoby wierzące. Chciałbym zobaczyć moje wnuki, ale po tych trzech latach, co bym Ci mógł Boże dać? Kiedy miałem te trzy lata wiary, wydawało mi się, że wszystko wiem. I powiedziałem Bogu, że od tej pory będę rano i wieczorem rozważał Twoje słowo. I chcę według tego słowa postępować. Jeśli darujesz mi życie, to tak będę robił. Nic więcej nie mam. Oczywiście mnie dobrze zrozumieli, wcale mi się źle nie powodziło. Jako weterynarz zarabiam bardzo duże pieniądze. To nie jest w tym rzecz. I wiecie, kiedy zbór w Katowicach i Czarnockich Górach grupa domowa zaczęła się modlić, pościć, Bóg dał łaskę. Za pięć dni wyszedłem ze szpitala z wypisem, który mam do dzisiaj, że. Przebieg choroby bardzo ciężki, wypisany do domu w dość dobrym stanie. Tak brzmi po prostu wypis mojego świadectwa. I od tamtej pory Bóg jest wierny i wypełnił to. Ja codziennie starałem się rano i wieczorem rozważać Słowo Boże, modlić się, a Bóg pozwolił mi żyć. Bóg pozwolił mi żyć powoli, do pięciu lat wychodziłem z tej choroby, bo to jednak jest wątroba. Byłem bardzo słaby. Później pojawiły się na skórze zmiany rakowe, które mam do dziś. Ale to jest taki znak Boży, jak uważam. To jest taka, jakby taki kredyt Boży. I wiecie, Bóg był wierny. Moje dzieci wyszły za osoby wierzące. Dzisiaj służą z zboże. Myśmy zdążyli z żoną się zestarzać, bo wtedy miałem około 33 lat, dzisiaj mam 59. Teraz mniej wiem niż wtedy. Ale to tak w woli wstępu. Chciałbym zatytułować tą usługę. Dziecko moje, moje miłujesz mnie? Po tych trzech latach z Panem powiedziałbym bardzo szybko, tak, Panie, przecież wie, że Cię miłuje, ale dzisiaj. Wielu ludzi mówi o miłości. Uważam, że nie pojmując, co to jest miłość. Dziecko moje, miłujesz mnie? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, kiedy byśmy otwarli, 55 do 62 wersetu. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piot wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się rzekła i ten był z nimi. On zaś zaparł się, mówiąc niewiasto, nie znam go. Kiedy Bóg pokazał mi ten werset, zastanawiałem się, ile razy ja przez te 30 lat wiary zaparłem się Jezusa. Kiedy moja duszebność wybrała to, co jest w świecie. Ile razy Piotr doznał pewnych wskazówek bożych. Mówi, ty jesteś przed tym wydarzeniem ty jesteś syn Boga żywego. Do kogoś pójdziemy. Panie, pójdę z tobą gdziekolwiek zechcesz, nawet na śmierć. To słowa Piotra przed tym zdarzeniem, które było. Czy w naszym życiu, kiedy mamy wybór, kiedy sytuacja jest taka, że moglibyśmy podnieść pewną szkodę na duszy, swoim zachowaniem albo wypowiedziom mówimy, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny zobaczywszy go, rzekł, Ty jesteś z nich. A Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. Co za dziwna rzecz. Za niedługo wcześniej Piotr mówi, Panie, nie najdzie to wszystko na Ciebie. Widział cuda. Wszedł po wodzie. Co spowodowało, że nagle nie słyszał, nagle nie wiedział, o czym mówi. A po upływu mniej więcej jednej godziny, zobaczmy, godzinę czasu, dwie wypowiedzi Piotra, które chyba samego jego szokowały. Po upływie niecałej godziny, co myślał Piotr, co analizował, ile myśli miał, czy analizował to, co przeżył z Jezusem, czy analizował to, co wypowiedział co Piotr w tym momencie myślał? Przeżył pewnie wewnętrzną tragedię. Przeczytajmy do końca. Po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc do prawdy i ten był z nimi, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł, człowieku, nie wiem co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. Aby to było wszystko, co się mogło wydarzyć, Specjalnie tego nie mówiłem, ale Pan Jezus mu powiedział co? Kiedy jeszcze kur nie zapieje, ty co? Trzykroć się mnie zaprzesz. Jaka reakcja była Piotra? Co on w tym momencie myślał? Kiedy zapiał kur, nagle kolejne wydarzenie w jego życiu. I reakcja bardzo dziwna. Po trzech wyparciach się Jezusa. Coś dziwnego stało się w życiu Piotra. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Zobaczmy, to my nie wybieramy Boga, ale to co? To Bóg spogląda na nas. Tak jak wtedy spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak do niego rzekł Zanim kur dziś zapieje, trzykro się mnie zaprzesz. I wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał jak wspaniały, chociaż bardzo krótki werset 62. Wyszedł na zewnątrz z tego, co go otaczało, z tego, co zmuszało go do tego, aby zaparł się Jezusa. Wiecie, ja do dziś nie byłem w żadnej knajpie. Wyszedłem na zewnątrz. Ta atmosfera, która mnie przyciskała, ta atmosfera, która powodowała to, że byłem tym, kim byłem, kiedy Duch Święty się mnie dotknął, to ja gorzko zapłakałem, tak jak Piotr. To początek nowonarodzenia. Piotr gorzko zapłakał. Wydaje mi się, że to, co później wydarzyło się w życiu Piotra, to było tym początkiem tutaj, kiedy Piotr gorzko nad sobą zapłakał. Nie nad innymi. Tak bardzo często chcemy płakać nad innymi. Ale każdy z nas powinien zapłakać nad sobą. Kiedy Jezus na nas spojrzy, Wierzę w to, że również i Duch Święty ma to na zadaniu od Majestatu Bożego, że wprowadza nas wszelką prawdę, że przekonuje nas o grzechu. Amen. I kiedy my nie płaczemy nad sobą, to zatwardzamy serce. Każdy grzech Boga smuci. I w tym momencie Piotr zapłakał nad sobą i zobaczmy teraz, co wydarzyło się w życiu Piotra. Bo za niedługo, jak wiemy, Jezus został ukrzyżowany. Cieszyły mi się wszystkie moce, co? Ciemności. Ale dla nas stała się dobra nowina, bo po trzech dniach, co? Jezus zmartwychwstał. Halleluja. Jezus zmartwychwstał, ale również i tych wszystkich, którzy przez moc Ducha Świętego, tych, których Ojciec przygotował, również i pociągnął za sobą. Jedną z pierwszych osób był nasz znajomy Piotr i zobaczymy go w kolejnej dziwnej sytuacji w kolejnej sytuacji, którą Piotr musiał przeżyć to 21 rozdział Ewangelii Jana i 15 werset i poniżej jak gdy więc spożyli śniadanie rzekł Jezus do Szymona Piotra Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż Ci? ta sytuacja przed śmiercią Jezusa wywarła wielkie piętno na Piotra. I nagle, kiedy przebywali wszyscy, Piotr chyba wiedział, prawda, że zaparł się go. No niestety, w tym towarzystwie nikt z nich nie był tam, kiedy Piotr się zaparł. Ale Jezus był. Spojrzał na niego, Piotr gorzko zapłakał, ale nagle, kiedy wszyscy razem się spotykają, pada bardzo żenujące pytanie. Te pytanie, które Duch Święty Wiele lat później skierował do mnie. Dziecko moje, miłujesz mnie? I to pierwsze pytanie również zadał Jezus Chrystus Piotrowi. Szymonie, miłujesz mnie więcej niż ci? Dziwne pytanie. Przecież Piotr wiedział, że go zdradził. Ci go nie zdradzili. Nie zaparli się go. Dlaczego Jezus zadał takie pytanie dziwne? Miłujesz mnie więcej niż ci? Co Jezus teraz zrobi? Czy Jezus odnaży to wszystko, co uczyniłem? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, paść wieczki moje. Och, oddech, oddech ulgi u Piotra. Po gorzkim płaczu, po nowonarodzeniu, Piotr przeżył coś duchowo. Kiedy ten ciężar, nawet i tego, że się go zaparł, spadł z jego serca, bo wiedział. Powiedział, Panie Jezu, ja Ci miłuję. Bo ja wiem, co Tobie zawdzięczam. I spodziewał się na pewno, a widzisz, a widzisz, a teraz ja ci tak dużo przebaczyłem, a Ty się mnie zaparłeś. Ale nie tak działa nasz Pan Jezus Chrystus. Co powiedział? Pasio wieczki moje. Ulga Piotra. Rzeczemu Mu znowu po raz drugi. Szymonie synu Jana, miłujesz mnie, życzę Mu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu pasiowieczki moje Nagle sugeruje Jezusowi Panie W pierwszej wypowiedzi mówi Miłuję Cię Panie Ale przecież oni od momentu Spotkania Tam na tym podwórku Nie widzieli się już Przecież Jezus przeżył krzyż Ale Piotr Zaufawszy temu co przeżył W swoim środku co powiedział ty wiesz, Panie, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Oddał chwałę Bogu, że co? Że Jezus był Synem i wszystko Boże mi wszystko wiedział. Mówi, Ty wiesz, że Cię miłuję. Znowu może spodziewał się innej wypowiedzi Jezusa, ale Jezus mówi, paś wieczki moje. Życzę mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr. Tak bardzo często bywamy zasmuceni przez Boga. Teraz Pan Jezus powie, co mu uczyniłem. Bo przecież to nieprzypadkowo pyta się mnie już co trzeci raz. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. życzę Mu Jezus, owieczki moje. Kolejna inna wypowiedź Piotra. Tu przyznaję, bo wcześniej mówi, Ty Panie Jezu wiesz. Ale nagle tu przyznaje, co? Jezusowi boskość. Ty co? Ty wiesz wszystko. Tylko Bóg wie wszystko. Amen. I tutaj Piotr mówi, tak można by, że Panie, Ty wiesz wszystko. Ty jesteś Bogiem. Ty wiesz, Panie Jezus, że Cię miłuję. I na pewno się spodziewał. Teraz co? Teraz to powie Pan Jezus. A ja... Wybaczyłem Ci, chociaż Ty to wszystko uczyniłeś. Ale Pan Jezus powstrzymuje to wszystko, co wiedział o Piotrze. I co mówi? Paś owieczkiem moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje i kto inny Cię przypasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To cecha miłości. Wbrew naszej duszebności idziemy dokąd nasza duszebność co? Iść nie chce. Działamy wbrew temu światu. Idziemy za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ja myślę, że na tym miejscu każdy tak przeżywa Jezusa Chrystusa. Jak można tak Pana Jezusa przeżywać? I tutaj w modlitwach wsłuchiwałem się i rozładowało się moje serce, że cenicie Słowo. Że cenicie Słowo Boże. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I dalej nie będę cytował, choć znam, ale ci, którzy Go przyjęli, co? Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ktoś Go odrzucił, ale ci, którzy przyjęli Jezusa w Słowie, On dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Co teraz, jeśli Jezusa przeżywamy, jeśli przyjmujemy Go w Słowie Bożym, jak orientować się, aby nasza wypowiedź o Bożej miłości była w nas wiarygodna. W nas. Otwórzmy psalm 119 i 165, werset i poniżej. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Duszebny pokój jest niepełny. Pewne rzeczy, które zdobywamy duszebnie, samochody, domy, nawet i to wszystko, co lubimy, jest to pokój niepewny. Po pewnym czasie co, to się nam nudzi. Zaczynamy szukać tego innego. To jeszcze nie jest to. Ale kiedy 30 lat temu Bóg dotknął moje serce i po tych wydarzeniach w szpitalu, dlatego to mówię, zacząłem rozważać zakon Pana. I tak jak tu pisze, pełen pokój mają ci, którzy kochają Twój zakon. Zakochałem się rozważając Słowo Boże w zakonie Pana. Ale co dalej skutkuje to zakochanie? Na niczym się nie potkną. Wyczekują zbawienia Twego Panie i pełnią przykazania Twoje. Dusza moja strzeże świadectw Twoich, które bardzo kocham. Strzegam nakazów Twoich i świadectw Twoich, bo wszystkie drogi moje są jawne przed Tobą. Piotr musiał to zrozumieć. Panie, Ty wiesz co? Wszystko. Piotr wydał dobre świadectwo, bo wszystkie drogi były jawne przed Bogiem. Jeśli nasze drogi są jawne przed Bogiem, to wykazujemy miłość dla Jezusa. A nawet gdybyście zgrzeszyli, jeśli, co, wyznasz swój grzech, wierny jest Bóg i co? I w Jezusie Chrystusie go odpuści. Ale musisz się od Niego odwrócić. Dzisiaj głoszona jest miłość, Ewangelia fałszywa, że Bóg jest miłością, rób co chcesz, On tak cię ukochał, że On ci przebaczy. To jest nieprawda. Biblia mówi, jeśli wyznasz swój grzech, odwrócisz go i porzucisz Go, to Pan Jezus, co Ci odpuści. A Wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o Najświętszą wiarę Waszą. Módlcie się w Duchu Świętym, zachowujcie siebie samych w miłości Bożej. Nie w tej miłości, którą dzisiaj oferuje świat, ale w miłości Bożej. A miłość Boża to ta, która kocha przykazania. I oczekujcie miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. Amen. Powstańmy, proszę bracia, siostry. Panie dziękujemy za Twoją miłość, która się nie zmienia, która nie jest jak nasza miłość, która często pojawia się, gdy jesteśmy pobudzeni, gdy jesteśmy zachęceni, gdy uczynisz jakieś swoje łaskawe dzieło w naszym życiu, kiedy objawisz nam się w swej dobroci, w swej łasce. Kiedy dotkniesz naszych serc i otworzysz nam oczy i widzimy naszą słabość, gdy pokutujemy, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy uniżamy się przed Tobą i obiecujemy miłować Cię, obiecujemy być wiernymi Tobie. Niestety, jakże często przekonujemy się o słabości naszej miłości. Jakże potrzebujemy uczyć się od Ciebie. Jakże potrzebujemy działania Twego Ducha w naszych sercach, by ta miłość, która... Została tam rozlana przez Twego Ducha, nieziębła w obliczu doświadczeń, w obliczu prób, w obliczu pokus, byśmy nie cofali się, byśmy nie zapierali się Ciebie, byśmy nie okazywali się niewiernymi. Prosimy, wybacz nam, wybacz nam wszelkie przejawy niewierności, wszelkie przejawy nieposłuszeństwa, wszelkie przejawy, lekceważenia tego co dla nas uczyniłeś kim dla nas jesteś panie wybacz nam oczyść nasze serca I niechaj twoja miłość wypełnia nas prawdziwa miłość posłuszna ojcu miłość miłość której cenimy sobie innych ponad siebie których jesteśmy gotowi uniżyć się przyjąć różnego rodzaju straty ofiary które jesteśmy do Ciebie podobni, który tak nas umiłowałeś, że przyszedłeś do nas, stając się jednym z nas, pozwalając, by grzeszni ludzie znieważyli Cię, by wyrządzili Ci tak wiele zła. Uniżyłeś się, Panie, w swej miłości aż na krzyż. Obyśmy uczyli się od Ciebie i obyśmy przemieniani mocą Twego Ducha wstępowali w Twoje ślady. Dziękujemy za Twoje święte słowo, Panie, niechaj pracuje w naszych sercach, niechaj strzeże nas od płytkiej miłości, od miłości jedynie na ustach, niechaj strzeże nas przed jakimiś pozorami, które moglibyśmy stwarzać przed ludźmi, obyśmy prawdziwie kochali Ciebie i aby nasza miłość była Tobie miła. Amen.